Witajcie, nazywam się Kuba Krzemiński, a wysłuchacie słuchacie a dokładniej postkultury. Czemu nagle w środku tygodnia stwierdziłem, że chcę nagrać odcinek i mówić do was? Wiem, że wiele osób, którzy słuchają ten podcast, jest fanami lub po części lubią klimaty postapokaliptyczne lub science fiction. Dlatego yy, chcę się z wami podzielić dobrą informacją. Chodzi o to, że serwis GOG.com yy, zorganizował ankietę, w którym została wyłoniona najlepsza gra 1997 roku. Yy, I uwaga! Właśnie, wygrał kto? Jaka gra? Fallout! Tak, wygrał Fallout. I z tej oto wielkiej okazji yy, serwis ten zorganizował loterię, w której za pomocą Facebooka możecie się wziąć i... Możecie wziąć udział w tej loterii i wygrać jedną z trzech kopii Fallouta żebyście mogli w nią grać. Chodzi o to, że na stronie facebookowej y, tej firmy, tej strony internetowej, gag.com, możecie sobie wejść i kliknąć y, to, że chcecie wziąć udział w tej loterii. Link do samej loterii będzie zaraz pod tym odcinkiem, tak więc szybko, jak tylko przesłuchacie ten odcinek lub w trakcie na tego słuchania, już teraz wejdźcie przez link na stronie umieszczony i dążcie do loterii. Jeden, co trzeba zrobić, to kliknąć kilka rzeczy tam, że lubicie i tak dalej. No ale to jest dobra strona, która oferuje w niskiej cenie, czasami za darmo, stare, dobre gry. Dlatego jeżeli lubicie sobie czasami pograć w dobrą grę sprzed paru lat, no to polecam. Lubcie i będziecie na bieżąco informowani przy okazji o tym, czy są jakieś promocje, czy za darmo możecie też coś sobie pograć, prawda? Kiedyś informowałem o tym, że można było kupić sobie... W cudzysłowie kupić za darmo, sobie na, pobrać follow-ta z, z tej strony. A teraz doszło do takiej loterii, że właśnie możecie sobie wziąć i wygrać jedną z trzech kopii. Dlatego już nie przedłużając więcej zapraszam Was do wzięcia udziału w tej loterii. Ja nie mam z tego żadnych profitów, chcę po prostu podzielić się z wami jakże tą dobrą, miłą informacją, że jest szansa wygrać tą grę, bardzo dobrą grę. Także dziękuję za uwagę, a właśnie jeszcze jedno, zostało od tej chwili jakieś 20-21 godzin do końca tej loterii, tak więc musicie się śpieszyć, zewrzeć się z całą siłą i do przodu ruszyć prosto na stronę internetową nykas.pl i tam pod tym odcinkiem właśnie będzie link do tej loterii. Dlatego ruszajcie i działajcie, a ja się z wami żegnam. Na razie.